5 marca. w czasie ówczesnej y, Rady y, Miasta, więc y, polityka Rady Miasta, polityka a, mieście długofalową, a, a, a nie zmieni się górnik, nie zmieni się coś innego, zmieni się Rada, my już się zmienia koncepcję. Nie możemy tak postępować e, Dlatego e, też e, przyjęcie ten porzec, e, Jeżeli mówimy o trybie przejęcia, to ten tryb. Wcześniej z Panem Nie jest z całoronem w kwestii zainwestowania w tych ponieważ o to, co w są klienci, to są klien to to interesujący klienci, ja bo dyrektor części już na sztylet, nie działa na obrót i władzę. Dziękuję bardzo, Szybko. Proszę bardzo. Tutaj 16 marca spotkanie by było w Panu, on był z pojedynczym proboszczem, tak? W prawie pomocy gminy do prywatności obiektów zabytkowych na rządach do Kościoła. Coś na ten temat później? tak, szanowni radowie, materiały też szkła inne po prostu były niszczone i były W związku z tym, że budynek budynku są były wysokie. Przed właściwą sądem administracyjnym, paragraf nr 3 za pod mikro w kierunku do to jest bardzo. Chciałem drugi spacer ze swoją żoną po naszym miasteczku tytarze w ogóle naszej wyspockiej, którą przedłamy, obejrzałem z wszystkich stron i chciałbym przekazać swoją najważniejsze. I'm Jaką jak wizję ma, mamy my jako Rada podejmując pewne decyzje w tym kierunku, co ma znajdować się e, na obrębie tego całego terenu, bo e, dając architektowi X do zaprojektowania bez żadnych krytycznych i tego co my oczekujemy na tym terenie, to on to może nam stworzyć to, co stworzyli, to stworzył w dwóch e, wersjach w tamtej Radzie, e, co. co pierwsza wersja, e, jakby nie miała się ekonomicznie do, do utrzymania tego terenu, a druga duża wersja tylko to, co ja stwierdziłem po to, żeby pozyskać wielki kredyt e, po to zadanie i było e, z naszej miejscowości. Dlatego ja mówię o, o takim działaniu, że po prostu powinniśmy usiąść i określić, e, co powinno na tym terenie się znajdować. No, proszę. E, ja, no ja nie podjęcie, w ten cel, ja bym po nie, po, również prawnikiem, ale ja bym to widział w ten sposób, że bo jeżeli powiem inwestować do łóżka dużą kwotę w zrobienie czegoś, na tej wyspie, tak, no to w tym momencie myślę, że dzierżawa to jest takim troszkę słabym jakby punktem, żeby ktoś wziął łożę około 20 milionów złotych yy, i później nagle tą dzierżawę na przykład zabiera, tak? Tylko tą umowę taką, że oczywiście dzierżawy na lata na 15 jeżeli ktoś tam się będzie czy nic więcej ewentualnie tak, ale w takim nadalem, że w razie, no na przykład dobrego odgotowania się tam że w terminie dobrego tego tego tak kontrolowany, to, z możliwością przeważy ewentualnej ewentualnie, tak. Może odwracać się do tego, co do, do takiego rozumowania swojego, to możeśmy to nawet przetargali do tamtej kadencji, ja to tłumaczyłem Powiem Ci tak, bo tam też była taka rozmowa, że ktoś mógł, może to później mieć prawo pierwokół. Ale jeżeli ty musisz prowadzić działalność na ten terenie, mówię, na przykład, super ci to wszystko idzie, to po co ty masz taką głowę? No to po co ty masz to... Starszy w Europie która ma lat Tym mniej będzie tych spieszanych śmieci, tym, tym, y, tym taniej będzie dla, dla nas Dla nas, dla tych producentów. Dziękuję bardzo. Ja? ale Nawet stwierdzenie, bo to, że tego rodzaju podział e, pieniądze do utrzymania zielonych nie tak do końca zostały zabrane, żeby się z tego paragrafu łamił stały przesunięte i przyjmowane do za celowe i ogólne, ale po to, żeby nie odwiadać że firma zewnętrzna, tylko po to, żeby mieli ludzie z pracę i mogli oni się zajmować tą kierownikami, której tych I też mam wrażenie, że firma też nie wiadomo, że z całą Europę nie pilnowała za te pieniądze. Mieszkaniowe to są budynki po wysięcie, więc nawet jak mieszkaniec coś tam sobie z okna, to musi pójść pracownik z urzędu i to posprzątać, bo musi zaraz jest skarga do państwa, że jest mało budynku, nie poszczególne. ja rozumiem to, co pan Burmistrz tylko to teraz staram się zrozumieć tą całą wypowiedź w taki sposób, że to utrzymanie zieleni w mieście odbiłoby się kosztem tych 40 osób, bo dzięki temu że te pieniądze zostały przesunięte. Pracę raz w tygodniu, po raz w tygodniu, ale małą pracę. Jakbyśmy tutaj nic nie przesunęli, to utrzymali jakieś mizerne w mieście, byłaby to firma jakaś zewnętrzna, czy nawet która dostępna ma skład, ale tych 40 osób nie miało pracy. Yeah, yeah.